znakomity gość, profesor Roman Becker, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor licznych publikacji, jak międzywojenny eurazjatyzm, międzydemokracją a despotyzmem, rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, a także ogromnej ilości artykułów naukowych w trzech językach. Dziś pomówimy, panie profesorze, o totalitaryzmie w wydaniu polskim, ponieważ nauka rozróżnia cztery odmiany, historyczne Totalitaryzmu. Dwie te odmiany dotknęły nas boleśnie i bezpośrednio. Trzecia właściwie leżała u źródeł europejskiego, w ogóle totalitaryzmu jako takiego, mówię o faszyzmie włoskim. Czwarta, na szczęście jej bezpośrednio nie doznaliśmy. W pewnym sensie jakieś echa do nas dotarły, a nawet co bardzo przykre do, docierają dzisiaj. Witam serdecznie. Szczerze mówiąc, ja bym twierdził, że w każdym kraju możemy mieć do czynienia z odmiennym rodzajem totalitaryzmu wtedy, kiedy opanuje ten kraj, a w dodatku każdy ruch polityczny, każdy ruch ideowy może wytworzyć swój własny rodzaj totalitaryzmu. Tak więc jest ich bardzo dużo. Mniej więcej tyle, ile diabłów na Łebku szpil. Totalitaryzm to jest właściwie taka okupacja od góry i od wewnątrz, czyli to jest narzucenie przez wąską grupę wyrazistym przywódcą swojej woli i podporządkowanie sobie wszystkich aspektów życia społeczeństwa, a co gorsze żądanie, żeby to społeczeństwo zaakceptowało taki sposób, taki modus operandi i vivendi. Ale tak szczerze mówiąc, gdyby nie zgoda wielkich mas społecznych, to totalitaryzm nie ma szans na zwycięstwo. Muszą ogromne masy ludności danego kraju czuć się tak zniewolone, że nie znajdują aktywnego protestu przeciwko działaniom totalitarnych ugrupowań. Bo tu nie chodzi w ogóle o coś, co można by nazwać legitymizacją czy przyzwoleniem, tylko po prostu pogodzenie się z czymś, co wydaje Świetnie, się nieuchronnością losu. I przed czym nie sposób się bronić. To, no znaczy, bierze się broń do ręki, idzie się w las. Klasyczny przykład podawany przez licznych historyków był taki, że do Kijowa zbliżała się kilku tysięcy armia bolszewików. W samym Kijowie było kilkanaście tysięcy oficerów carskich. Wiadomo było, no co się z nimi stanie. Kijów poddaje się praktycznie bez walki. Ale takich przykładów było niesłychanie dużo i to praktycznie w każdym systemie tego typu. Chingizhan Khan zbliżał się do Europy. Ludzie albo uciekali, albo bezwolnie się poddawali, licząc na jakieś no szczęście. Nic takiego nie następowało. Kolejne miasta robiły to samo, chociaż Wiedziano, co się będzie się działo. Kończy. Totalitaryzm może być rozmaicie definiowany. Najczęściej polskim uczniom wbija się do głowy definicję przedstawianą im jako Brzezińskiego i Friedlisha. W rzeczywistości Brzeziński dołożył tylko jeden przymiotnik, jedną cechę do tej definicji totalitaryzmu. Ja tych wszystkich definicji nie chcę opisywać. Dla mnie taką ulubioną definicją systemu totalitarnego jest to, co napisał Juan Linz w 1975 roku. To zostało później przetłumaczone na język polski. Inaczej mówiąc, według niego totalitaryzm to taki system społeczny, w którym mamy do czynienia z władzą aparatu partyjno-państwowego, którego rdzeniem jest partia nowego typu. Druga cecha to masowa, sterowana odgórnie mobilizacja i trzecia cecha to pewien specyficzny sposób myślenia, zwany gnozą polityczną, który zresztą ten sposób myślenia został już opisany przez George'a Orwell'a w roku 1984. Puszczam, do tego kiedy to on opisywał nowomowę. Tutaj chodzi o coś jednak więcej. Chodzi o przekonanie, iż dzięki wiedzy można zbawić cały świat i tym samym my jesteśmy nosicielami prawdy absolutnej. Wszyscy ci, którzy się z nami nie zgadzają, muszą są ulec, są potępieni, są wrogami obiektywnymi i tym samym albo ulegną, albo zostaną zniszczeni. Zgodnie z tą definicją terror, przemoc, wcale nie jest czynnikiem definicyjnym totalitaryzmu. On może być tylko konsekwencją jednego z tych czynników. Terror nie musi występować, by móc mówić o totalitaryzmie. Chinggis Khan stosował terror, ale oczywiście nie stworzył systemu totalitarnego. Tak więc nie zgadzam się z wieloma moimi kolegami, którzy mówią, że terror jest tutaj czynnikiem najważniejszym, o wiele ważniejszy. Są te trzy czynniki według Juana Linca tworzące system totalitarny jako pewną całość społeczną. Ale nie zaprzeczy pan profesor, że na straży porządku totalitarnego przywódcy ustawiają swoje ramię pod tytułem służby specjalne, aparat kontroli, który jakby prześwietla laserem do spodu od tych górnych 10 tysięcy aż do prostego chłopa na wsi i różnymi metodami, przeważnie batem, ale czasem też i marchewką w postaci dodatkowej miseczki ryżu, co w warunkach chińskich jest niewyobrażalnym awansem i społecznym, i egzystencjalnym. Pilnuje w ten sposób porządku, bo przecież najważniejsze jest, żeby się nikt nie wychylał, żeby żadna wolna myśl, z żadnej głowy z żadnego okna nie uleciała bo, bo słowo i myśl wolne są największymi wrogami, większymi niż ludzie Andrzej Zybertowicz zarzuca mi w swojej ostatniej publikacji że w tej mojej starej książce o totalitaryzmie nie wymienią służb specjalnych, w rzeczywistości służby specjalne, te policyjne występują w każdym systemie niedemokratycznym i to tak już było w starożytnych tyraniach Greckich. Natomiast w strukturach totalitarnych oprócz tego typu klasycznych instytucji mamy do czynienia z czymś, co przedtem nie funkcjonowało. A więc z rolą nie tylko aparatu partyjnego, ale i z rolą masowej partii nowego typu obudowanej wieloma organizacjami pomocniczymi. Przecież członkowie partii, po to żeby móc funkcjonować, byli zmuszani do rozmaitych samokrytyk. To członkowie partii pilnowali wszystkich naokoło, czy postępują tak, a nie inaczej. I to często o wiele lepiej niż tajne służby które do wszystkich środowisk nie miały dostępu. To Co więcej, oznacza, oni się pilnowali na Oczywiście, wzmieniu. że tak. <śmiech> po prostu, to no bo, było baba w babie, oni to, wytwarzali. To była taka, wza taka wzajemna, wzajemna kontrola, kontrola, tak, tak jak mimo. i w zakonie. Tylko, że to był bardzo specyficzny zakon. Jeżeli ktoś mi mówi, że tajna policja o wszystkim decydowała w komunizmie czy nazizmie, to po prostu zapomina o tej podstawowej instytucji struktur totalitarnych, jaką była partia nowego typu. Zupełnie coś innego niż w strukturach takich klasycznych, despotycznych, gdzie o takiej partii po prostu się nie mówiło. Jeżeli już istniały, to tylko po to, żeby jednoczyć dwór i kotelię wokół dworu, a nie po to, żeby podporządkowywać sobie wszystkich naokoło tak daleko, jak tylko można było sięgnąć okiem. Trzeba by powiedzieć, że to jest faszyzm, narodowy socjalizm, czyli nazizm, komunizm. Stalinizm, leninizm, no, y, komunizm wojenny. Stalinizm oparty na leninowskiej wersji Leninowski. marxizmu, lenizm. Tak, no powiadają, że coraz głośniej, że gdyby Lenin nie był chory i przeżył, to krwiożerczość i bezwzględność Stalina odsyłałaby go do przedszkola, jeżeli chodzi o despotyzm i tyranię. On po prostu nie... nie, nie, skala, nie terroru, skala terroru była niewątpliwie, jeśli chodzi o okrucieństwo, o wiele większa, tylko, że Stalin przebijał wszystkich takim bezmyślnym okrucieństwem. I dlatego Lenin przestrzegał przed w Stalinem, swoim testamencie, sw w świat swoim nie testamencie nie? Mhm. A nie z tego powodu, że on był okrutny jako taki Bo tu chodziło o, powiedzmy, pragmatyczne okrucieństwo Chodziło o osiągnięcie celów, a nie o okrucieństwo dla samo, samego samo okrucieństwa dla siebie. No i czwarty typ totalitaryzmu to jest maolizm Proszę zauważyć, że wszystkie cztery Cztery powstały po pierwszej wojnie światowej. Wszystkie cztery na szczęście są już przeszłością z jakichś powodów, chociaż to odcisnęło takie piętno i na historii, według mnie przynajmniej na historii świata i na historii Europy i Azji, że nie sposób się z tego wyzwolić na przestrzeni życia nawet dwóch czy trzech pokoleń, bo to pozostaje, to zatruwa duszę. Chyba najbardziej niszczący dla społeczeństwa był komunizm, najmniej dojmujący chyba nazizm. Czy się mylę? Raczej faszyzm włoski. On zostawił stosunkowo dużo przestrzeni dla w miarę swobodnej działalności gospodarczej, kulturalnej. Z tym, że tutaj to stopniowanie jest takie bardzo schematyczne. W rzeczywistości wszystkie te systemy bardzo mocno się zmieniały i nazizm był zupełnie inny przed rozpoczęciem Holokaustu, a zupełnie inny po. Tutaj wszedł w taką fazę, w której można by mówić o zbliżaniu się do idealnego typu totalitaryzmu. Podobnie bolszewizm tej stalinowskiej wersji apogeum swoje osiągnął w latach 37-53. Chociaż paradoksalnie terror był wtedy ten wewnętrzny stosunkowo porównywalnie słabszy w porównaniu z okresem poprzednim. Chyba został zastąpiony przez wytworzony poprzednim terrorem strach i jednocześnie poprzez nowe sposoby jednoczenia ludzi, a więc chociażby rezultat II wojny światowej spowodował, że bolszewicy uzyskali dodatkowe źródła trwałości swojego systemu. Natomiast jeszcze do końca nie wiemy, jakie były konsekwencje terroru maoistowskiego w okresie Wielkiego Skoku, w okresie rewolucji kulturalnej czy w kilku innych takich dosyć ciekawych momentach historii Chin. Po prostu my się będziemy powolutku dowiadywali o tym, jak wyglądały Chiny w tamtych czasach, gdy zostaną wreszcie otwarte archiwa i usta starszych Chińczyków. Jeżeli chodzi o Chińczyków, to Chińczycy w Chinach jeszcze długo ust nie otworzą, natomiast mamy nawet noblistę przecież chińskiego, ale emigranta, mieszkającego w Paryżu, ponieważ ja czytałam taką książkę, która się nazywała Zupa Strawy, takiego Chińczyka, który jak Miał chyba 18 lat za jeden wiersz, który odczytano jako głos właśnie protestu przeciwko rzeczywistości. Został skazany na 25 lat obozu pracy. Miał duże szczęście. A mógł trafić pod pluton egzekucyjny. To oznacza, że w tej chwili Chin nie sposób traktować jako kraj całkowicie komunistyczny, ale niewątpliwie ten system autorytarny, jaki w tej chwili jest, wyrasta z korzeni maoistowskich, niezależnie od zaprzeczeń i można się po nim spodziewać wiele różnych ciekawych, jak na nasze europejskie zwyczaje dzisiejsze wydarzeń, nie myślę tutaj tylko o Tybecie, myślę o Ujgurach, o których świat zapomniał. Tak więc Chiny będą, jak sądzę, bardzo długo jeszcze wychodziły z tej maoistowskiej przeszłości i bardzo długo mogą trwać jako system, powiedzmy, autorytarny. Ale to już jest zupełnie inna kwestia. Ja bym chciała jeszcze tylko zapytać Pana Profesora albo nawet poprosić, żeby Pan Profesor złożył mi uroczystą obietnicę, że totalitaryzm więcej nie wróci na Ziemię, jeżeli chodzi przynajmniej i o nasz obszar cywilizacyjny. Chciałbym, tak szczerze mówiąc, są takie życzenia, które powinny były się spełniać. W rzeczywistości XXI-wieczny totalitaryzm jest zupełnie odmienny od tego wywodzącego się ze świata przemysłowego, ten Najnowszy totalitaryzm opiera się na skrajnej dewiacji fundamentalistycznego myślenia religijnego i tym samym mamy do czynienia z czymś absolutnie nowym, co możemy nazywać starą nazwą, że to jest totalitaryzm. W rzeczywistości on się posługuje zupełnie innymi mechanizmami, zupełnie inaczej to działa i pewno historycy za kilkadziesiąt lat nazwą, to jakoś inaczej. Tego dwudziestowiecznego industrialnego totalitaryzmu, już nie będzie. Ale niewątpliwie będą powstawały zupełnie nowe zagrożenia. To znaczy będą to, jeżeli dobrze pana profesora rozumiem, będą zawsze ludzie i siły, które będą chciały skupić w rękach małej grupy jak największą władzę nad życiem, myśleniem i odczuwaniem społeczeństwa. Będąc w dodatku przekonanymi, że to zbawi cały świat. To ja bardzo proszę, żeby nie. Niezależnie od naszych próśb lepiej się dokładnie rozglądać po świecie i patrzeć na tych ludzi, którzy tak twierdzą, czy czasami nie mają chociażby kałasznikowa albo samolotu wypełnionego benzyną w ręku. Rozmawiałam na temat totalitaryzmów z panem profesorem Romanem Beckerem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję ogromnie. A za chwilę nowy temat i nowy gość. W studiu ze mną wspaniały gość, pan profesor Paweł Wieczorkiewicz. Dzień dobry Państwu. Kontynuujemy temat pod tytułem Testament Stalina. Jest to temat bardzo obszerny, jest to temat, który właściwie nie ma desygnatu, ponieważ Stalin nie zostawił testamentu w odróżnieniu od Lenina. Niemniej plany i pomysły i idee wobec Polski wcielał w życie przez całe lata swych krwawych rządów, no i po nim Coś zostało. Jego następcy te idee i pomysły i plany zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej jednak jakoś wcielali w życie, ponieważ ideą naczelną było zwycięski marsz komunizmu po całym świecie. Furtką na zachód była Polska, czyli nieformalna 17. Republika, o czym zresztą dzieci były uczone w szkole, że to taka sama republika jak pozostałe, tylko się inaczej nazywa i się inaczej mówi, czemu się potem bardzo dziwiono, jak przyjeżdżano tutaj. I teraz mamy rok pięćdziesiąty szósty. Trzy lata po śmierci dyktatora. Gomułka na placu defilat dokonuje uwiedzenia mas i mówi dosyć wiecowania. Wszyscy do pracy. No ale nim to wszystko nastąpiło, to jednak tutaj nie, nie możemy przejść do porządku dziennego nad tym, co się stało w tak zwanym międzyczasie. Otóż mamy marzec, i mamy wspominany już przez nas dwudziesty zjazd komunistycznej partii Związku Sowieckiego. Na tym zjeździe śmiertelnie choruje. Czy Właśnie, z... zapada na śmiertelną tak, chorobę, chorobę. Między innymi Bolesław Bierut, bo nie on jeden. Bo tam kilku przywódców komunistycznych zachorzało. zachorzało. Czy Bieruta leczono tak dobrze, żeby go nie wyleczyć? Czy po prostu to zapalenie płuc? i stan serca wykluczył możliwość postawienia go na nogi w każdym razie Bierut umiera w Moskwie jak żartowano sobie w Warszawie wraca w drewnianej jesiące, jak się w Warszawie mówiło, czyli w Trumience no jest żałoba. No powiedzmy sobie szczerze, że był to agent MGWD. był agent, nie to nie do końca tak, w ogóle z Bierutem jest sprawa bardzo skomplikowana którą być może uda się za jakiś czas rozwikłać otóż wiele wskazuje na to, że było dwóch Bolesławów Bierutów dwóch ludzi zaufania NKWD, jeden prawdziwy, że tak powiem, z metryki, to znaczy urodzony w Polsce, a drugi podstawiony sobowtór. I wiemy... I luster, I wiemy, czym. może nie tyle wiemy, ale są poszlaki, że jeden z nich zginął w Krakowie w początku 45 roku, po wyzwoleniu Krakowa parę miesięcy w kwietniu 45 roku. Został zastrzelony. Który? Tego niestety nie wiemy. Być może się to uda ustalić i w ogóle uwiarygodnić tą całą historię, ale nie jest wykluczona, że od 45 do roku, nie Bolesław Bierut z imienia i nazwiska, tylko naprawdę jakiś Aleksij Iwanow rządził polską, który udawał tylko Bolesława Bieruta, tak czy inaczej. Ale nie miał rosy rosyjskiego akcentu, co jest rzeczą u Rosjan bardzo trudną do wykorzenienia, ja sama przy... jako osoba dwukulturowa i dwujęzyczna. Ale przy na... bardzo zdolnych ludziach no, i, bardzo dobrych, zdolnych. i bardzo dobrych mm, <śmiech> nauczycielach języków w to nawet chińskiego potrafili nauczyć yy, normalnych... Tak, Rosja. W każdym razie, oczywiście, Bielut tak czy inaczej, nawet jeśli to był ten prawdziwy Bolesław Bierut, był absolutnie niewolniczym wykonawcą polecenia Stalina. Także dlatego, że bał się cały czas o swoją głowę. Ta jego głowa, nie powiem, że była zagrożona, bo to byłaby przesada, ale mogła być. Zagrożona się zdawał sprawę, że bardzo łatwo taka głowa może zlecieć. I dlatego wypełniał wszystko absolutnie z niewolniczą dokładnością, co mu nakazał Stalin i mali Stalinkowie, czyli jakichś Mołoto, to wszyscy podrzędniejsi członkowie biura politycznego sowieckiego. Bierut umiera. Chruszczow przyjeżdża na plenum, które ma intronizować jego następcę. Znaczy następcę Bieruta. Bieruta, tak. Zostaje nim Edward Ochab. Taki typowa kandydatura przejściowa. Taki człowiek, który bez, dom... właściwości. bez właściwości jest dobrze notowany w różnych układach. I wokół Ochaba zaczyna formować się grupa polityków, którzy dochodzą do wniosku. Może tu Ochab sam grywa mniejszą rolę tu głównym rozgrywającym jest bodaj Józef którzy dochodzą do wniosku, że trzeba wykorzystać pewną szansę, trzeba dokonać pewnych zmian. Ale w tak zwanym międzyczasie mamy wypadki poznańskie w czerwcu 56 roku. No właśnie, roku. Czyli powstanie krwawo stłumione w Poznaniu. A, ale, ale zaraz, sprawa nie jest taka prosta. Znów. Według najnowszych, bardzo ciekawego przekazu, moim zdaniem wielgornego Poznań był prowokacją sowiecką zorganizowaną po to, żeby przeprowadzić w Polsce to co zdało się później na Węgrzech, tylko w Poznaniu. To znaczy doprowadzić do buntu powstania. Sowieci, Sowieci zakładali, że polskie wojsko się zacznie solidaryzować i łączyć z ludem. Z ludem. Wtedy miało wkroczyć cztery korpusy armii sowieckie, które były zgrupowane specjalnie wokół poznania i wojsko mieszkańców miasto obrócić w gróz i peżynę. To miał być pokaz siły dla wszystkich KDR-ów, żeby nikomu nie, nie zachciewało się podobnych to, numerów. Nie wyszło. Nie wyszło między innymi dlatego, że to wojsko okazało się bardziej stalinowskie niż można było sobie wyobrazić jednak nie przeszło poza morze absolutnymi jednostkami na drugą stronę, wypełniało rozkazy swoich przełożonych. z z sowieckich oficerów, całą operacją dowodził generał Stanisław Popłaski z armii sowieckiej, nadzorował Konstanty Rokosowski wiadomo, kto. Jakby mówię ten Poznań, w związku z tym nie bardzo wyszedł, bo z Moskwy zaczęto patrzeć na sytuację w Polsce z pewnym niepokojem, bo partia zaczęła się wyraźnie dzielić na dwa skrzydła. Skrzydło tak zwane natalińskie od pałacyku Urzędu Rady Ministrów w Natalynie, gdzie jego się zbierali i skrzydło I, i grupa Pułaska od mieszkania jednego z ich członków, Leona Kosmana na ulicy Pułaskiej, chyba 55. I tak do 68 roku ten podział istniał. No tak, ale, ale bardzo się tam różne rzeczy zmieniły. W każdym razie, w 56 roku w lecie jesteśmy. W tej chwili te dwie grupy zaczynają ostro ścierać. I jedna i druga rozumie, że nie ma ani jedna, ani druga popularnego przywódcy. A to jest konieczne... Nie ma kogo wystarczająco, Tak, żeby... Hasło, symbol, ikona. A to jest konieczne dla uspokojenia rozbuchanych już nastrojów po poznaniu społecznym. I obie grupy zaczynają zabiegać o Gomułkę. Gomułkę wypuszczonego z internowania, ale jeszcze nie w pełni zrehabilitowanego. Wydaje się, że tylko Gomułka jest w stanie uspokoić nastroje. Gomułka podejmuje grę z oboma grupami. Jaka była między nimi różnica? Z obu, w obu tych byli najbardziej zajadli staliniści. Z tym, że grupa płaska postanowiła przywdziać maskę liberałów. Ogłosić... Cup, good cup. Tak, jeden jest dobry glina, drugi jest zły, tak. W amerykańskim, czarnym, yy, ogłosić pewne zdystansowanie się od związku, sowieckiego hasła odzyskiwania suwerenności itd. i ale z jednym zastrzeżeniem. Żadnych rozliczonych kresów po to by bardzo to biło w, w, w podstawowych filary tej grupy. A z kolei na jak najściślej ze Związkiem Sowieckim, rządy twardej ręki, ale rozliczenie zbrodniarzy stalinowskich. Gomułka po namyśle dał się kupić Puławianom i poszedł z Puławianami. To oczywiście wołało ogromne zaniepokojenie Chruszczowa i w ogóle kierownictwa sowieckiego. I mamy tutaj scenę zupełnie filmową. Rozpoczyna się plenum KC w październiku PZPR, który ma wybrać Gomułkę na stanowisko pierwszego sekretarza. W trakcie obrad pierwszego dnia plenum zjeżdża niespodziewanie do Polski. Przylatuje z nieba delegacja sowiecka. Chruszczow, Mołotow, Żukow, cała wierchuszka. Już gospodarska, nie Ta, wizyta. wizyta, tak. Dochodzi do drastycznych scen na lotnisku, bo chruszczow niemal z pięściami, rzuca się do haba no, od sukien synów, mówiąc delikatnie go wyżywając. Mówiąc delikatnie. I dzieci. Mówiąc delikatnie. Nie już śpią, ja jak mówię, mówiąc delikatnie, bo były to słowa matierne zupełnie. I pokazuje mu pięść. Jednak obie delegacje jadą na rozmowy i w trakcie tych rozmów bardzo dramatycznych, bo cały czas rozmowy trwają, a wojska sowieckie wychodzą z garnizonów na terenie Polski i przemieszczają się w stronę Warszawy. No, jest to groźba interwencji, właśnie interwencja już się zaczyna. Że w rok, rok, październik. Tak, tak, po, tak. po, po tym wiecu na... Przed, przed, przed. przed jeszcze, aż, jeszcze. nie jest pierwszym sekretarzem. Ach, rozumiem, Odmali. chodzi o jego... Tak, tak, I, i, i internizację. I w trakcie bardzo dramatycznych, jak mówię, obrad, Gomułka w pewnym momencie, jak popisuje to Chruszczow w swoich pamiętnikach, zaczyna mówić z taką pasją o tym, że przecież on chce tylko te wszystkie wynaturzenia epoki stalinowskiej naprawić, ale on jest za socjalizmem, za związkiem sowieckim, za wieczystą przyjaźnią. Mówi to z takim zaangażowaniem, że po pierwsze dostaje pianę na ustach, zapienia się, a po drugie, nie zdając się z tego sprawy, przechodzi z rosyjskiego na polski. I dla Chruszczowa, jak on sam pisze, to było jakby poświadczeniem szczerości intencji. Uznał, że człowiek, który się tak dalece zapomniał, jest tak przekonany o swoich racjach, że te racje odpowiadają jego rzeczywistym intencjom, że są prawdziwe. I Kruszczow twierdzi, co nie jest zresztą prawno, że to był element, który zdecydował, że czołgi do Warszawy nie weszły. Bo tak naprawdę to zupełnie co innego o tym zdecydowało. Cóż, zatem... My zapominamy o tym i do dzisiaj żeśmy się nie wypłacili. Towarzysze z Pekinu, towarzysze Chińczycy, Chińscy komuniści. A oni tam na dusuri stali cały czas. Nie, oni powiedzieli jedną rzecz, wara. Polacy mają prawo robić to, co chcą. Mao Tse-tung się za nami ujął. Ta, Chowen Lai dokładnie. I przewodniczący rady, odpowiednik przewodniczący rady państwa Liu Shao No, oczywiście zawiedzą Mao tse To było tak. Znaczy chodziło o to, że oni chcieli te szale wagi już, wyrównać. Już, już pomału. W lipcu, w latem, delegacja partyjna nasza z Ohabem pojechała do Chin i dano Chińczykom do zrozumienia, że Polacy chcą dokonać pewnych zmian, ale wszystko w ramach kanonu i że chcą mieć pozwolenie Chin. Chińczycy to pozwolenia udzielili i w momencie, jak sowieści si grzali te silniki czołgów, to nastąpił telefon z Pekinu. W wypadku Węgier takiego telefonu nie było i dlatego czołgi sowieckie pojechały na Węgry w parę dni później, nie żdył, a, nie nie. Weszły, a nie weszły do Warszawy. Żukow mówił, że no nie użyję tego słowa wojskowego, Proszę, nie, nie, nie, używa, nie używa, żeby powiedzmy Polskę, wystarczą mu trzy dni. Proszę pamiętać, że znaczna część Wojska Polskiego kierowana przez sowieckich oficerów poszłaby, tak jak zresztą w Poznaniu poszła, stanęłaby po stronie sojuszników władz partyjnych i tak dalej, i tak dalej poszłaby Sowietami. To była zasadnicza różnica do tego, co mogłoby się wydarzyć, nie wydarzyło Bogu dzięki później, do nie, nie doszło interwencji sowieckiej w osiemdziesiątym czy roku. Ale do tej interwencji nie doszło i Gomułka zyskał sobie duży mandat zaufania u Chruszczowa. Tym, że okiełznał sytuację, właśnie nakazał dość wiecowania i rozpoczął odchodzenie od tzw. zwanych zdobyczy października, to znaczy likwidowanie wszystkich tych, szczególnie wolności w zakresie wolności słowa i wolności obywatelskich, które w październiku, wolności myśli, które swoje społeczeństwo wywalczyło niejako, czy stały się Oczywiście przestały być. Oczywiste. Oczywiście to, to sobie tam się ogromnie podobało. Czyli o dwie dziurki obroża została Znowu, mocniej, ta, zaciśnięta ta, ta, została szyi. mocniej zaciśnięta. I tutaj jest pewna rzecz, w której warto sobie zdawać sprawę, bo o gomuce można mówić różne złe rzeczy. W, w sumie jego bilans jest przecież krwawy i nieciekawy bo kończy się grudnie. Nie mówił już o jego zbrodniach, które firmował w latach 40. -tych. Jako sekretarz jak generalny. Piotra, no właśnie, bo... jak pan profesor Żaryn podliczył i ja sobie to zapamiętałam w latach 44-56 wydano wyroków śmierci 8 tysięcy. No, z tym, że powiedzmy sobie szczerze, Gomułka odpowiada za to, co było do 48 roku. No, no to tak, jest, ale Nie. ja mówię tak, w ogóle całości, o tym bilansie, tak. bilansie, bilansie całościowym, że to jest więcej niż przez cały 19 wiek, wydały wyroków śmierci carskie są. A, a oczywiście, a tam jeszcze były, z, przypomnijmy, powstania po drodze, więc jakby była znacznie mocniejsza podstawa do tego. Ale wróćmy jeszcze do Gomułki. Gomułka zdaje sobie sprawę, że Polska jest zakładnikiem Związku Sowieckiego w jednej sprawie. Granice na Odżyjny się gwarantuje nam Związek Sowiecki. I cała polityka Gomułki, tutaj trzeba docenić jego pewną przenikliwość geopolityczną polega na tym, żeby umocnić uznanie międzynarodowe tej granicy. A żeby już u, był u, u. jakiś traktatem zawarowana ta granica jeszcze w 1500 Polsko roku? Polsko-Nerdowskim. Polsko-Nerdowskim. Polsko no i Związek Sowiecki opowiadał się jako gwarant tej granicy, ale nie uznawał i Zachód. No ale przede wszystkim nie uznawał Niemcy. Zachodni. No właśnie. I rzecz polegała na tym, cały pomysł Gomułki był taki, żeby doprowadzić do tego, żeby Zachód i Niemcy zachodnie tę granicę uznały, bo ten w pewnej mierze uniezależnie od Związku Sowieckiego, to może paradoksalne, ale Gomułka na pewno był tym przywódcą komunistycznym polskim, który miał duży dystans do Związku Sowieckiego, który w gruncie rzeczy był sowietofobem. To znaczy on jest taka wspaniała scena i przepraszam bardzo dzieci dziećmi, ale tutaj nie będziemy fałszować Nie źródła historycznego. W rok rok Gomułka z Cyrankiewiczem bawiał na Kremlu. W trakcie jakiejś no, kolejnej wizyty rozmów gospodarczych dochodzi w trakcie tych rozmów do jakiegoś impasu, co zdarzało się. I Gomułka po powrocie do hotelu zaczyna wykrzykiwać do Cyrankiewicza. Tym ruskim skurwysynom synom trzeba pokazać pięść. Przecież z tym bydłem nie można inaczej rozmawiać. W hotelu tak. Radziecki. Tak. Cyrankiewicz pokazuje mu milcząco, że przecież podsłuch a Gomułka na to. A niech bydło wie, co my o nim myślimy. Ksenka była zupełnie świadoma, bo odpowiadają potem Cyrankiewicz, że nie miał już po obaleniu Gomułki, więc nie miał najmniejszych powodów, żeby tworzyć mu jakąś taką legendę. E, legendę. I muszę powiedzieć, że to oddaje właśnie pogląd Gomułki. On był komunistą, ale chciał ten komunizm robić bardziej po polsku po niż swojemu. po e, sowiecku. Chciał robić po swojemu. Co, co wcale nie znaczy, że w różnych kwestiach lepiej. Pod niektórymi względami dużo gorzej to wypadało no, w Związku Sowieckim wypadków na skalę grudnia właściwie nie było, no w Noworosyjsku w 1962 roku się w nowo w nowosybirsku się zdarzyło. Nie porównujmy, panie profesorze, ponieważ tam jednak determinacja i niedopuszczenie w ogóle do tego, żeby to poza, nie wiem, granicę miasta. Wyszło, tak? No. Głagu, przecież były Ta, bunty, bunty w głagach, które były po prostu rozstrzeliwane z powietrza, pokotem wszyscy, cały Głag leżał, leżał. Y, na śniegu skrwawiony Ta. i problem się w ten sposób rozwiązał. No, ale w, w każdym razie ja nie chcę tutaj wystawiać takiego świadectwa moralności w komułce zbyt lukrowanego, ale jak mówię, to warto wziąć y, pod uwagę, że on usiłował myśleć, tak jak ją rozumiał oczywiście zgodnie z polską racją stanu, a nie zgodnie z sowiecką racją stanu bo z, z tą racją stanu zgodnie myślał na pewno Bierut. Możemy się zastanawiać, na idę Gierek i na idę Jaruzelskiego Mułka. To się pamięta. jeszcze zastanowimy, panie profesorze. Na razie powiem tylko, że oczywiście dziś także nie wyczerpaliśmy tematu pod tytułem Testament Stalina i jego realizacja. Wrócimy do tego za tydzień lub dwa, a dziś już podziękuję panu bardzo serdecznie. Przypomnę, że gościem w studiu był pan profesor Paweł Wieczorkiewicz i w ten sposób kończy się dzisiejsza audycja z cyklu Tajna Historia Polski. Przypomnę, że za tydzień znowu spotykamy się po 23. Olga Braniecka. Słowa nie pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda. Tajna Historia Polski.